Autopromocja. Program drugi polskiego radia jest 16. Wielkanoc w dwójce. Nasz program realizuje Wojciech Ciarka przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Przed chwilą Małgorzata Szmankiewicz rozmawiała o tym, jak przeżywać żałobę. Za godzinę Katarzyna Hagmeier-Kwiatek natomiast podejmie temat tego, co nas podnosi. A czas pomiędzy wykorzystamy na muzykę churalną. Będziemy jej słuchać przez właśnie najbliższą godzinę. Na nasze wielko wielkosobotnie spotkanie przygotowałem nagrania z dwóch koncertów Chóru Polskiego Radia Lusławice. Od ubiegłego roku jego kierownikiem artystycznym jest Dawid Ber, i to on poprowadził churzystów podczas obu koncertów. Pierwszy odbył się w trakcie ubiegłorocznego festiwalu Emanacje na zamku w Nowym Wiśniczu, drugi w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Bardzo oryginalne lokacje. Programy w obu przypadkach składały się w dużej mierze ze współczesnych kompozycji i takich też będziemy słuchać. Chociaż rozpoczniemy od chorału gregoriańskiego i antyfony śpiewanej na przykład w Wielki Czwartek, Ubi Caritas, gdzie miłość wzajemna i dobroć to polskie tłumaczenie Incipitu. Potem usłyszymy współczesną interpretację tego średniowiecznego hymnu, a jej autorem jest... Ola Jajlo, norweski kompozytor, który urodził się w 1978 roku. Chór Polskiego Radia Lusławice prowadzi Dawid Ber. Ubi Caritas, gdzie miłość wzajemną i dobroć Liturgiczny hymn usłyszeliśmy najpierw w oryginalnej wersji, zgodnej z chorałem gregoriańskim, a potem jego współczesną interpretację, czyli Ubi Kara Caritas II, może tak to trzeba czytać, Through Infinite Ages, kompozycję Olego Jailo, norweskiego współczesnego kompozytora. Śpiewał chór Polskiego Radia Lusławice. Słuchamy wybranych nagrań z jego koncertu, który odbył się na zamku w Nowym Wiśniczu podczas festiwalu Emanacje w ubiegłym roku. Dawid Ber, obecny kierownik artystyczny zespołu, wybrał wtedy dwie kompozycje Eduarda Elgara. Powstały pod koniec XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku. Ta nowsza jest churalną elegią na cześć królowej Wiktorii. Elgar dostał zamówienie na kompozycję, która miała upamiętnić monarchinie w dziewiątą rocznicę jej śmierci. Kompozytor wybrał wiersz Rest z pióra Jana Henryka Newmana, angielskiego duchownego i poetu, który, który żył w erze wiktoriańskiej, a więc w erze zmarłej królowej. Elgar wybrał z niego dwie strofy i tak powstała jego elegia They are at rest. Śpiewa chór Polskiego Radia Lusławice, dyryguje David Ber. They are at rest, elegia Edwarda Elgara. Chór Polskiego Radia Lusławice prowadził Dawid Ber. Na festiwalu Emanacje zaprezentował on jeszcze jeden utwór tego brytyjskiego kompozytora, Edwarda Elgara, jedną z 14 Enigma Variations, wariacji Enigma. Elgar dedykował każdą z nich innej bliskiej mu osobie. My posłuchamy wariacji dziewiątej Nimrod, którą kompozytor poświęcił przyjacielowi Augustowi Jegerowi. Utwór ze względu na swój spokojny, legijny charakter jest często wykonywany w Wielkiej Brytanii podczas uro uroczystości pogrzebowych. Doczekał się też opracowania huralnego. Enigma Variations to utwór orkiestrowy, i współczesny brytyjski kompozytor John Cameron opatrzył go tekstem z Mszy za zmarłych, Lux Eterna. I taką wersję tej wariacji Elgara teraz poznamy w wykonaniu chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Dawida Bera. Lux Eterna, tekst mszy za zmarłych, który John Cameron połączył z muzyką Edwarda Elgara, jego dziewiątą wariacją Enigma. Śpiewał chór Polskiego Radia Lusławice, dyrygował David Bear. Ostatnim nagraniem z ich ubiegłorocznego koncertu w Zamku w Nowym Wiśniczu będzie utwór amerykańskiego kompozytora Rika Whitcara. Um, Water Night. Kompozycja powstała podobno w 45 minut. Tak silną inspiracją dla autora okazał się wiersz meksykańskiego poety Octavia Passa. Whitaker e, chciał tym churalnym utworem także podziękować swojemu nauczycielowi, który pomógł mu w kryzysowym momencie. Podniósł go na duchu, pozwolił mu dalej e, komponować e, i żeby nie porzucił muzyki właśnie to ta pomoc na tym polegała. Water Night, Alika Waitara, śpiewa chór Polskiego Radia Lusławice, dyryguje Dawid Berry. Water Night, Erika Whitaker, churalny nocturn do słów Oktawia Pasa. Śpiewał chór Polskiego Radia Lusławice, dyrygował Dawid Ber, a nagranie powstało w sierpniu ubiegłe ubiegłego roku podczas festiwalu Emanacje, organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Tak jak wcześniej zapowiadałem, dziś w audycji pojawią się nagrania z dwóch koncertów Chóru Polskiego Radia. W tym drugim wziął także udział wiolonczelista Marcin Mączyński. 14 listopada ubiegłego roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wykonali wspólnie utwory właśnie na chór i wiolonczele. Zaczniemy jednak od Sarabandy z drugiej suity Demol Schmider 1008 Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Marcina Mączyńskiego. Potem dołączą do niego chórzyści, którzy wykonają utwór Rudiego Tasa, współczesnego belgijskiego, a w zasadzie flamandzkiego kompozytora. Usłyszymy jego miserera, a więc opracowanie psalmu, poku psalmu pokutnego, psalmu 51. Miserere Rudiego Tasa na chór i wiolonczele. Tę solową partię instrumentalną wykonał w bardzo wyrazisty sposób Marcin Mączyński. Chór Polskiego Radia Lusławice prowadził Dawid Ber. Słuchamy fragmentów koncertu zatytułowanego Sonus Colorum. Odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Kolejną współczesną kompozycją, która znalazła się wtedy w programie było In Paradisum. Erika Eriksa Eschenwaldsa, łotewskiego kompozytora. Tu oprócz wiolonczeli usłyszymy też altówkę. Zagra na niej Elżbieta Gromada. Tremolanda obu tych smyczkowych instrumentów zgodnie z zamysłem autora mają przypominać trzepot skrzydeł anioła. Jak Eschenwalcy. Przedstawił w tym utworze tytułowy raj i jak zinterpretował tekst starej Antyfony. Przekonajmy się: Marcin Mączyński, Wielongela, chór polskiego Radia Lusławice dyryguje David Ber. In Paradisum. Tak drogę ku wieczności wyobraził sobie Eriks Eschenwaldz, łotewski kompozytor. Ostatnim nagraniem, które przygotowałem na nasze dzisiejsze spotkanie, Wielką Sobotę w Dwójce, jest Lament Josepha Twista. Australijski kompozytor zainspirował się w nim barokowym, 17-wiecznym oratorium, Jefte Giacomo Carissimiego. Opowiada ono tragiczną historię. Jewte był jednym z, ze starotestamentowych sędziów, izraelskich zwierzchników. Wyruszył na wojnę, ale wcześniej złożył przysięgę. Gdy wróci do domu starczą, musi złożyć ofiarę ze stworzenia, które jako pierwsze powita go po powrocie do domu. Tu istnieją różne interpretacje tego, co oznaczało w tym przypadku złożenie ofiary, ale jedno jest pewne. Chociaż Jefte wygrał wojnę, to... To zwycięstwo wiązało się z jego osobistą tragedią, utratą własnego dziecka. Posłuchajmy, jak te emocje oddał w swoim lamencie Joseph Twist. Śpiewa chór Polskiego Radia Lusławice, na wiolonczeli gra Marcin Mączyński. Dyryguje Dawid Ber. Lament Josefa Twista oparty na tekście wiecznego oratorium Jefte Giacomo Carissimiego. Na wiolonczeli grał Marcin Mączyński, śpiewał chór Polskiego Radia Lusławice, dyrygował Dawid Ber. Nagranie powstało w Krakowie w listopadzie ubiegłego roku podczas koncertów Muzeum Lotnictwa Polskiego, a ten, ten koncert nazywał się Sonus Koloru. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale w studiu jest już ze mną Katarzyna Hackmajer-Kwiatek, która za chwilę będzie zastanawiała się razem z Państwem i z gośćmi, których zaprosiła nad tym, co nas podnosi. Dzień dobry. Dzisiaj słuchając tych huralnych utworów zastanawiałem się nad tym, czy muzyka mm, krzepiąca, ta która podnosi na duchu, musi być faktycznie podniosła. I zastanawiam się też, co na przykład Ciebie podnosi na to duchu. znaczy, przyznam, że tak jak słucham chóru, jak przed chwilą e, i jak pewnie jeszcze to zdradzę, zdarzy nam się w ciągu najbliższych dwóch godzin słuchać, e, to to jest jedno z tych takich doświadczeń, niezależnie czy to jest Art Voices, czyli zespół ośmiosobowy, e, czy to jest wielki chór, czy kilka chórów, jak było wczoraj w Pasji Janowej e, o 14:00 To ta taki wielogłos, wiele naraz splecionych głosów, to jest na pewno podnoszące doświadczenie, zwłaszcza, że kiedyś miałam przyjemność, zaszczyt, satysfakcję śpiewać w chórze i, i to jest niesamowite, kiedy się właśnie w takim zespołowym e, w zespole tworzy piękno, no po prostu. Nawet jeżeli ono jest trochę amatorskie. Tak to ciekawe, że mówisz o tym, o tym wspomnieniu z dzieciństwa. Wczoraj rozmawiałem z Marcinem Trzęsiokiem o tym właśnie, że co dziecięctwo, y, bardzo często łączy się i to nasze wyobrażenie o tym, co właśnie nim jest, y, łączy się z doświadczeniem duchowym, a być może właśnie to z kolei prowadzi nas do, do tego podniesienia. Tak. Ym... Chociaż pytałeś o to, czy muzyka, która nas podnosi, musi być podniosła. Yy, ta, która mnie najbardziej podnosi na duchu, i jeżeli muszę yy, zmobilizować się, a yy, zupełnie nie, nic, że tak powiem, na to nie wskazuje, żebym dała radę, albo z kolei, kiedy jestem wybitnie szczęśliwa i yy, mam ochotę jakby jeszcze dodatkowo ten nastrój podnieść, no to muzyką mojego serca jest yy, Denta, muzyka z bałka po prostu te blaszaki słoneczne, to to jest to, co wtedy najbardziej mnie cieszy. Tak, ale też dziś akurat słuchając też rozmowy Małgorzaty Szmankiewicz o żałobie, uświadomiłem sobie, jak ważna jest, jak ważna jest rola lamentu tak. i tego, jak on działa. Przed chwilą zresztą, zresztą go słuchaliśmy akurat w takim współczesnym wykonaniu i współczesnej interpretacji kompozytorskiej. Ale to właśnie lamenty, być może jako te smutne, te, które, w których linia melodyczna opada, paradoksalnie nie działają na nas tak e, szybko i e, nie podnoszą nie nas za... na duchu od razu. Ale nie zabierają nas też ze sobą w dół, prawda? Zazwyczaj właśnie chyba pozwalają ten, wziąć ten oddech razem z całym chórem. Tak i on po, po, po pewnym czasie być może się dopiero uaktywnia. To jest refleksja, z którą Państwa zostawiamy, to znaczy ja Państwa zostawiam, a będzie kontynuowała ją i rozwijała także przez najbliższą godzinę Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Na, na te rozmowy już teraz bardzo Państwa serdecznie zapraszam i dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Życzę Państwu dobrego popołudnia, wielkosobotniego popołudnia. Michał Demski, do usłyszenia. Wielkanoc w dwójce